Okej, okay. a słychać mnie? Nie. Słychać? Okej, okay, dobra. Super. Dobra. Dziękuję. Super, też się cieszę. Mam na imię Ania, jestem alkoholiczką. Dziękuję za zaproszenie. No i podzielę się swoim doświadczeniem, jednakże zacznę właściwie, bo dla mnie krok drugi jest bardzo powiązany z krokiem pierwszym. I może najpierw nawiążę do tego, o czym tak naprawdę mówi krok pierwszy i po co jest tak właściwie potrzebny krok drugi. Krok pierwszy mówi nam, mi, czyli to jest moja właściwie praca własna tak naprawdę, że muszę we własnym jestestwie bezwarunkowo w głębi swojego serca przyznać, że jestem alkoholiczką. To jest pierwszy krok w powrocie do zdrowia. Muszę rozbić złudzenie, że jestem jak inni ludzie albo że niedługo taka będę. Eee, I to jest tak naprawdę moja praca własna. Ja się musiałam, mm, i to jest proces e, w różnych sytuacjach, i musiałam tak naprawdę sama przed sobą uczciwie przyznać się, że mam problem że yy, nie je będę tak jak inni ludzie czyli mam alergię i ponadto mam trochę chore myślenie obsesyjne myślenie I to jest tak naprawdę ciągły proces bo ten krok stawiam codziennie nawet czasami kilka razy dziennie i to jest tak naprawdę bardzo głębokie, własne przekonanie. Nikt inny nie może tego za mnie zrobić. Jeżeli ja tego sama przed sobą nie zrobię, czyli nie stanę wprawdzie, sama przed sobą, to mogę mówić bajki na mityngach tego typu, że jestem alkoholiczką, że właściwie to mówić wszystko wszystkim, udowadniać też wszystkim, że jestem tą alkoholiczką, ale jeżeli tego nie ma w środku postawionego, to jest wieczna walka. E Moje doświadczenie jest takie, że uznanie tego, że ja mogę nie pić, czyli właściwie odstawienie, uznanie tego, właściwie odrzucenie alkoholu w sensie alkoholu, czyli ta abstynencja, nie była dla mnie problemem. Jakby to się stało? Jednakże problemem był fakt tego typu, że ja no, nie myślę tak jak normalni ludzie. Mam pewne rzeczy, którymi się różnię od innych ludzi. I że tak naprawdę nie mam już właściwie żadnych alternatyw, jeżeli chodzi o alkoholizm. Moje alternatywy, jakie wyczerpywałam w czasie trzeźwienia, to były bardzo dużo: ba bardzo dużo tego wszystkiego było i samochodzenie na mitingi, i terapię, i potem jakby szkoła, praca, wygląd zewnętrzny, no wszystko. I to było takie napędzone tą moją właśnie siłą woli. Tylko, że to dawało krótkotrwały efekt. I to było chwilowe. A potem właściwie wracałam do punktu zwrotnego, czyli do tego, że po prostu jestem bezsilna. Nie mam siły, żeby żyć. A jeżeli nie mam siły, żeby żyć i widzę to, i to jest moje doświadczenie tego typu, że czasami to wygląda w ten sposób, że nie mam siły, żeby wstać z łóżka, mimo tego, że już trochę okresu takiej abstynencji mam, moje myślenie powoduje to, że wchodzę w stany depresyjne, nieszczęść, zresztą alkoholik się z tego składa, przynajmniej mój, że jestem, jak jestem w złej kondycji duchowej, no to widzę, że świat jest do bani, że ludzie są do bani, że jestem taka biedna, nieszczęśliwa lub najlepsza na świecie, to zależy. Jestem napompowana sama sobą. No i kwestia tego, że nie mam siły, żeby pójść z dzieckiem do lekarza. Nie jestem w stanie tego zrobić, po prostu motywowana własnym myśleniem. Jeżeli ja to widzę, a jak doskonale mnie o tym przekonało właściwie, czy to zrobienie tego programu, ciągłe życie tym programem, praca ze sponsorem, praca ze sponsorowanymi, że jeżeli jestem bezsilna, ja muszę mieć coś, co jest większe ode mnie. Coś, co mi, coś, kogoś, siłę większą, Boga, w ogóle Bóg we wspólnocie to jest siła większa, tak jak każdy z nas ją pojmuje. To jest skrót właściwie, bo tak jak dokładnie wiemy z tradycji, nie, nie, utożsamiamy, nie utożsamiamy się z żadną religią, wyznaniem i tak dalej. O tym też mówi preambuła pięknie. To jest moja własna siła wyższa. Hmm. W pierwszym kroku też jakby przekonałam się o tym, że jeżeli chcę żyć, jeżeli będę postępowała tak jak do tej pory, czyli opierała życie na własnym myśleniu, a problem tkwi naprawdę w umyśle, bo to mój umysł powoduje to, że w pewnym momencie zaczynam być rozdrażniona, niespokojna, poirytowana. Tylko po to, żeby zaznać tej ulgi, tego efektu, który dawał mi alkohol. Jeżeli ja po prostu nie znajdę czegoś, to znaczy się, że jest problem. Dla mnie na samym początku, teraz będę nawiązywała do kroku drugiego, dla mnie na samym początku była wiara w to, że to doświadczenie, o którym mówią alkoholicy, to co jest napisane w tej wielkiej księdze, to, co ma ten sponsor, to, co yy, mówią inni, mają to coś, co ja chcę, to jeżeli ja to chcę, muszę zacząć robić pewne rzeczy. I To była na początku dla mnie ta siła wyższa. To jakby doświadczenie, doświadczenie innych alkoholików, ich przykład. Yy, to, co robią, jak robią, jak się zachowują. Widziała, widzę w ludziach, że są szczęśliwi, nie cierpią. No ja to chcę tego. No to jest naturalne, jeżeli ja chcę tego, bo nie chcę żyć tak, jak do tej pory. A jak się cofnę wstecz, no to yy, widzę, że jednak moje myślenie no, dobrze mnie nie pokierowało. W sensie takim, że no, moim marzeniem nie było zostanie alkoholiczką. Naprawdę. Ja sobie tego nie nie wiem, nie wyreżyserowałam w głowie. To nie była moja jakby pasja. Ja chciałam zostać lekarzem. No, o tym powtarzam bardzo często, a Jestem we wspólnocie. Teraz jestem za to wdzięczna tak naprawdę, bo jest to niesamowita, niesamowita droga i proces i, i, i po prostu fascynujące życie. Jednakże to nie był plan na moje życie. E, teraz nawiążę, ja będę jakby posługiwała się wielką księgą, ze względu na to, że mm, to jest dla mnie podręcznik. E, I tak samo mniej więcej mówię i przekazuję to swoim podopiecznym. I to jest, właściwie drugi krok jest opisany od strony 44 w rozdziale Magnostycy. I tam jest ewidentnie napisane na samym początku, że kiedyż chcę, że, kiedy szczerze chcę, a nie mogę przestać pić całkowicie, lub jeśli podczas picia mam niewielką kontrolę nad tym, ile piję, prawdopodobnie jestem alkoholiczką. W takim wypadku cierpię na chorobę, którą może pokonać jedyne niedoświadczenie duchowe. I tutaj się rodzi problem e, przeważnie, kiedy to czytałam na samym początku. I czasami też mi to wchodzi, bo to nie jest tak, że wow, ja mnie tak oświeciło, ja już alkoholiczką nie jestem. E, że na e, wchodzi coś takiego, że pomimo tego wszystkiego, czyli pomimo tych mojego życia, e, moich strat, mojego picia, mojego upokorzenia, mojej braku godności, moich innych wyimaginowanych rzeczy i moich jakby po prostu. Kompletnych porażek i tego, że ja chciałam po swojemu, mimo tego wszystkiego, że ja to wiem i mimo tego wszystkiego, że ludzie mi o tym mówią naokoło, to jako prawdziwa alkoholiczka nie uwierzę, że należy właśnie do tej kategorii. Korzystając z każdej możliwej formy samooszukiwania się oraz eksperymentu będę starała się udowodnić samej sobie, że stanowię wyjątek od reguły, a zatem nie jestem alkoholiczką. Jak to się dzieje? E Najfajniejsze jest to, w tym całym fragmencie, co teraz przeczytałam, że ja sobie udowadniam samej sobie w głowie za pomocą swoich własnych dialogów, yy, rozmawiając sama ze sobą w głowie tak naprawdę. I to jest cała kwintesencja tego myślenia, o którym mówiłam, tego chorego myślenia. Jeżeli ja myślę w pewien specyficzny sposób, a może będzie łatwiej, jak ja powiem, jak ja myślę, a czyli myślę w ten sposób, że eee, albo obgaduję kogoś w głowie, Prowadzę dialogi z wyimaginowanymi osobami. Dzisiaj na przykład złapałam się na tym, że siedziałam, leżałam na kanapie i zaczynałam rozpaczać nad tym, że będę jechała na warsztaty sama. I zaczęłam się nad tym w sposób zastanawiać i martwić i obsesyjnie się tym zajmować w głowie. W pewnym momencie mówię, boże, co ja robię? Ja żyję czymś, co się jeszcze w ogóle nawet nie wydarzyło co jest po prostu y, fenomenem w tej chorobie, no, y, y, powrót do przeszłości, albo powrót do przyszłości to y, jednocześnie w ciągu jednej sekundy. Kolejna rzecz, w e, pewien mm, sposób też charakteryzuje myślenie moje jako alkoholiczki, to są takie różne dialogi w głowie dowalanie sobie, tak naprawdę całkowita obsesyjna koncentracja na sobie. Jeżeli ja chcę wychodzić z tego stanu, czyli tego naprawdę, tak naprawdę wyzwalania samej siebie poprzez swoje własne myślenie, analizę, już tam można dodać co kto chce, ja muszę robić pewne rzeczy. Hmm. I tutaj też yy, w kroku drugim dla mnie było najważniejsze to, co mi sponsor powiedział, że musiałam odrzucić pewne uprzedzenia i pewne moje przekonania. Uprzedzenia jest to coś takiego, co mi się wydaje. Wizje, opinie. Ja mam pewną... Gdzieś ktoś coś mi powiedział, ja sobie myślę, że to jest prawda, nie mając takiego doświadczenia kompletnie. Oceniam y, sytuację, nie mając w ogóle doświadczenia z daną tą sytuacją. I najlepsze to jest to, że ja myślę w głowie swojej, że to się wydarzyło. To jest właśnie ta ocena. To tak samo z tą yy, i tutaj nawiążę do tego kroku drugiego, też jeszcze bardziej do tej siły większej. Yy, ja musiałam na samym początku i robię to właściwie każdego dnia yy, codziennie wychodzę z założenia, że wiem, że nic nie wiem. Yy, I to jest z automatu dla mnie kroki 1, 2, 3 są bardzo powiązane w jedną całość. Yy. Pierwszy krok to jest akt poddania się, drugi wierzę, że ktoś jest, silniejszy trzeci jest kolejny akt poddania się tak naprawdę. I tutaj jest kwestia tego, że zrozumiałam w momencie, że wszystko, co mi się wydawało na temat siły wyższej mojej do tej pory, którą wydawało mi się, że mam, a był to Bóg, obraz Boga karającego, yy, obraz Boga, który chce mi dokopać, który czeka tylko na każde moje nieszczęście, dla, dla, dla którego ja się muszę nie wiadomo jak starać, żeby mu udowodnić, że ja jestem taka najlepsza i że jak ja na to wszystko zasłużę, ja dopiero wtedy będę mogła godnie żyć i godnie trzeźwić. To był mniej więcej yy, obraz yy, mojej siły wyższej na to taki, który tylko czeka, aż coś zrobię złego, żeby mnie po prostu upokorzyć najlepiej przed całym światem. I to było mniej więcej takie moje myślenie na ten temat. I sponsor mi powiedział coś takiego pięknego, że odkryła, to jest na stronie 46, w wielkiej, wielkiej Księdze, bardzo fajny fragment, który mi bardzo pomógł. Też, odkryliśmy też z wielką ulgą, że nie musimy brać uwaga, nie muszę brać pod uwagę tego, jaką koncepcję Boga mają inni. Nasza własna idea, jakkolwiek ograniczona, wystarczyłaby spróbować zbliżyć się do Niego i nawiązać z Nim kontakt. Z chwilą, gdy przyznaliśmy się, że jest możliwe istnienie twórczej inteligencji, ducha wszechświata, będącego podporą wszechrzeczy, zawładnęło nami nowe poczucie siły i kierunku. Warunkiem było postawienie innych prostych kroków. Tak naprawdę krok drugi to nie jest koniec, to jest tak naprawdę dopiero początek drogi w tym wszystkim. Tu jest ewidentnie napisane, że żeby tak naprawdę nawiązać tą relację z moją siłą wyższą, która jest tak naprawdę we mnie, muszę wykonać pewne działania. W przypadku alkoholika, czyli mnie, działanie oznacza to, że muszę coś robić tutaj też jest bardzo ważne co też mi bardzo pomogło zburzyć tą iluzję tego tej mojej siły wyższej że tak naprawdę we wspólnocie dostałam nie, nie, nie słyszałam, żeby się jeszcze to zdarzyło w jakiejkolwiek taką możliwość wybrania stworzenia swojego, swojej siły większej dokładnie tak tak jak ja to pojmuję. Nikt inny. Nie, napad, nie muszę brać pod uwagę tego, jak moja babcia chodziła do kościoła, co mówią inni alkoholicy, co mówią księża, co mówi, nie wiem, babcia, córka i tak dalej. To ma być moja własna koncepcja siły wyższej. Niczyja inna i to jest tak naprawdę moja prywatna sprawa. Nic do komu. Nie muszę o tym w ogóle się tłumaczyć. Na samym początku miałam bardzo duży problem z odrzuceniem. Znaczy od, nawet tutaj chodzi o odrzucenie. Tu chodzi o odłożenie na bok pewnych rzeczy. Pewnego tego, co mi się wydawało w głowie, że ja wierzę. Bo tak na, Moje doświadczenie jest takie, że ja naprawdę wierzyłam. Tylko, że tutaj sama wiara jest jakby niewystarczająca. E, za wiarą muszą pójść pewne działania. Dla mnie też było... Yy, bardzo ważne to, co zrobiłam na kroku drugim podczas pracy ze sponsorem, że, miałam, że zatrzymałam się i szczerze siebie zapytałam o to, co jest dla mnie tak naprawdę ważne, co ta siła wyższa dla mnie ma mieć. Nie dla Was, nie dla innych, tylko co dla mnie oznaczają te rzeczy jak miłość, E, opieka, miłosierdzie. Takie hasła, które są rzucane wszędzie, które można usłyszeć. Tak tylko ja musiałam to znowu jest kolejna praca własna tak naprawdę. Co to dla mnie oznacza? Na samym początku zrobiłam to w kwestii takiej, że napisałam w kilku punktach, właściwie opis. napisałam cechy tej siły wyższej. Czyli tego jaka ona ma być dla mnie. Napisałam coś takiego, że nie chcę jej się bać, chcę jej mówić o wszystkim. Nie chcę się zastanawiać, czy mnie osądzi, czy mnie nie osądzi. Chcę jej się po prostu zwierzać ze wszystkiego. Chcę, żeby się mną opiekowała, bo doskonale wie, że jestem alkoholiczką i czasami po prostu robię niestworzone rzeczy itd. I to jest właściwie kolejny proces bo krok drugi jest tak naprawdę tak jak krok pierwszy procesem jest to nawet yy, nawiązane w, na 46 stronie że z chwilą gdy przyznaliśmy się że jest możliwe istnienie twórczej inteligentnej z chwilą kiedy się przyznaliśmy czyli jest to ciągły proces to nie jest tak, że ja teraz już uwierzyłam mam Boga i koniec roboty to jest ciągły proces i to jest, to idzie do góry Kolejną rzeczą w drugim kroku, którą bardzo pięknie mm, e, też mi e, jakby doświadczyłam, to było to, że mm, tam w dru w drugi krok e, brzmi o to, że poprosiliśmy o to, żeby e, siła wykrza przywróciłam nam zdrowy rozsądek. Nie, za bardzo nie rozumiałam co to znaczy ten zdrowy rozsądek na samym początku i dopiero jak usłyszałam też od sponsora tak naprawdę, że to jest tak naprawdę przeciwieństwo mojego szaleństwa jeżeli ja szale, szalałam w pewnych dziedzinach życia, robiłam pewne niestworzone rzeczy, to jest dokładnie odwrotność tego co ja robiłam głównie tak naprawdę w momencie głównie problem tak naprawdę tkwi w mojej głowie i to też zauważyłam stawiając te kroki, tak właściwie na stop doświadczam tego, że wszystkie większość problemów, które ja stwarzam, to one się dzieją poprzez moje myślenie jestem teraz na takim etapie, że na szczęście to wychodzi, tylko zostaje w głowie a nie wychodzi w działanie i chwała Bogu, ale gdyby to wszystko, co się dzieje w mojej głowie, moje plany, wizje, wyobrażenia i tak dalej, ja bym chciała wprowadzić w życie, to by był jeden wielki po prostu miszmasz i bałagan w domu. Zero harmonii i spokoju. Na stronie 55 też mi to bardzo pomogło, że...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 tak stare jak sama ludzkość. I tutaj bardzo mi pomogło zrozumienie tego, co to znaczy przysłonięte. Ja przysłonięte było wszystkim, co mi się wydawało, że było, i wszystkimi rzeczami, które poprzez pryzmat swój nazywałam tragedią. Tragedią było dla mnie to, że, mnie, że mój tata był alkoholikiem, moja mama. Wzięła nas na przykład do Warszawy. Tragedią było dla mnie to, że musiałam pójść do, tamtej, do takiej szkoły, a nie innej. Tragedią było dla mnie to, że mnie chłopak zostawił. Tragedią było dla mnie to, że nie wiem, że mama się do mnie brzydko odzywa. Tragedią dla mnie było to, że partner jest dla mnie niemiły. To wszystko były tragedie. Tylko, że te tragedie przysłaniały mi tak naprawdę siłę wyższą to było tak naprawdę obwinianie tych ludzi. O moje własne decyzje i brak odpowiedzialności za moje własne decyzje, które ja podejmowałam. Jak piłam i jak nie piłam. Kolejna rzecz, że przepych. Przepych to jest coś takiego, co bardzo często mi się czasami też łączy, bo to nie jest tak, że jestem od tego wolna, bo właściwie to alkohol był tylko i wyłącznie rozwiązaniem na to wszystko, o czym ja mówię a teraz mam rozwiązanie w postaci po prostu życia Boga i życia tym po prostu programem. To jest rozwiązanie. I przekazywanie niesienie tego posłania dalej. Dalej przepychem, czyli takim ego, czyli to, że albo jestem najlepsza na świecie, albo jestem najgorsza na świecie. Szkoły niepokończone Praca ledwo na włosku, a ja ciągle myślałam sobie, że to jest po prostu... Świat się przeciwko mnie sprzeciwił, a ja w ogóle jestem taka biedna i pokrzywdzona i że wszyscy ludzie po prostu są dla mnie źle. Takie było moje myślenie. Kolejną rzeczą, czczeniem innych rzeczy. A to jest bardzo piękne. Ja to czasami na samym początku nie wiedziałam, co to znaczy. Sponsor mi powiedział tak, że wszystko, co postawię pomiędzy AA, konsekwencji pomiędzy siebie a Boga, to stracę. Czyli jeżeli nagle przyjdziemy myśl do głowy, że ja teraz będę spłacać swoje długi i będę pracować i robić to wszystko z takim rozmachem, z taką siłą, że mi się to na pewno uda i w ogóle i zostawię AA na boku, to wrócę do punktu zwrotnego i to jest moje doświadczenie. Jeżeli poprzez. pomiędzy mnie a AA postawię na przykład dziecko, bo teraz jest kwestia tego, że ja muszę więcej czasu poświęcać dla dziecka, bo nie mogę, nie wiem, sponsorować, albo tutaj jest to, albo tamto, bo to jest takie obsesyjne myślenie, to jest tylko i wyłącznie w mojej głowie, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego z możliwością, no to ja to wtedy mogę stracić bardzo szybko. Jakby pogodziłam się z tym, akceptując właściwie krok pierwszy, że no niestety, ale chcąc żyć, a alkoholizm jest to choroba śmiertelna i postępująca muszę robić pewne rzeczy być wam służyć e, nieść to posłanie dalej i stosować ten program we wszystkich innych moich poczynaniach kolejną rzeczą a propos e, roku drugiego e, teraz wam powiem jak ja moją siłę wyższą e, postrzegam tam takiego uwolnienia w pewnym momencie. Do tej pory jak piłam, czy jak nie piłam, yy, miałam takie poczucie wstydu, yy, poczucie tego, że jestem taka niewystarczająca, że coś zrobiłam, coś mi nie wyszło, popełniłam błąd, to ojeju, zaraz samobiczowanie się tak naprawdę, cierpiennictwo i wchodzenie w takie użalanie się, w ponure refleksje, dowalanie sobie, Lęki, które się pojawiały, te stany depresyjne i te inne rzeczy, które się wiążą w ogóle z alkoholizmem. To jest w ogóle całość. I jeszcze więcej, bo jest to choroba do tej pory nieodkryta. na mnie za każdym razem zaskakuje. Ja po prostu muszę, musiałam uwierzyć w coś. I dla mnie moja siła wyższa jest to tak naprawdę kochający tata, który kocha mnie bezwarunkowo. Chce dla mnie dobrze. Nie muszę się przed nim chować, bo jest wszędzie i w każdym momencie. Mogę mu wszystko otwarcie powiedzieć i mówię. Nie muszę ukrywać, co jest w ogóle śmieszne, skoro Bóg jest wszystkim. To jest decyzja tak naprawdę drugiego kroku. Albo go jest, albo go nie ma. Jak go nie ma, to jest problem. Lub nie jestem alkoholiczką, a jak jest, to znaczy, że jest wszystkim. I yy, jak jest wszystkim, to znaczy, że jest wszędzie, jest wszechobecny, jest w każdym człowieku. I na takiej, na takiej podstawie została... Yy, yy, tak ja ją pojmuję. Yy, I bardzo kiedyś jakby piłam, czy jak nie piłam, zrobiłam jakąś stydliwą rzecz... Yy, ja to chciałam od razu wszystko schować do siebie. To było takie, żeby szybko, żeby nikt się nie dowiedział, żeby, Boże, ja tego nie ukryję, muszę to szybko zachować, schować, schować. A teraz jak mi się zdarza coś takiego, to ja się zatrzymuję. A mówię, o nie, ja już tego nie będę ukrywać. Tak zrobiłam. Taka jestem. Trudno. Jeżeli mam robić siebie idiotkę, no to pozwól mi to dźwigać. Tak mam. Nie jestem w stanie tego zmienić na dzień dzisiejszy. Ty jesteś w stanie i tutaj idą dalsze kroki. Albo nie trzeba, bo nie wiem. Przestałam się chować. Kompletnie. Nie udaję, nie zakładam masek. Po prostu jest jak jest. Kolejną rzecz, drugi krok jeszcze. Tak naprawdę to jest to wszystko, co mi przychodzi do głowy. Ja może Wam powiem, jakiego praktykuję, to będzie też yy, prościej. Właściwie tak naprawdę robili sugestii. Czyli. Yy, tego, co robię dzisiaj, że jestem przeźwa też, czyli wstaję rano, modlę się, proszę moją siłę większą o to, aby właściwie pokierowała moją myśleniem. Czytam strony Wielkiej Księdze, tam jest w ogóle cały jedenasty krok, to jest jedna w ogóle wielka modlitwa i medytacja, rozważania. Proszę go, żeby to on zaplanował ten dzień razem ze mną. Potem nawiązuję sobie do innych jakichś lektur, książek. To zależy też od kondycji duchowej, czy, czy to robię, czy nie. Szukam bardzo. I kolejną rzeczą, mam stały kontakt ze sponsorem. Dzwonię do alkoholiczek, nowic duszek, sponsoruję gdy coś się dzieje w ciągu dnia gdy zauważam, że to myślenie jest jakieś dziwne, zatrzymuje się tak? czyli osadam się w tej rzeczywistości bo też w Wielkiej Księdze jest napisane i to jest w rozdziale jak to działa bardzo ważna rzecz pamiętaj, że mamy do czynienia z alkoholem podstępnym, potężnym i bez pomocy to dla nas zbyt wiele jest ktoś, kto ma wszelką moc tym kimś jest Bóg, obyś znalazł go teraz ja jestem Boga tylko i wyłącznie znaleźć Go teraz. Nie w przeszłości. Nie w przyszłości. Nie w tych moich wizjach, wyobrażeniach, opiniach, kreowaniu swoich jakichś planów w głowie. Ani w tej, w tej przeszłości to już by bardziej. Bo jednak w tych całych moich tragediach to On tam ze mną był. Ale na teraz jestem w stanie go tylko teraz znaleźć, czyli poprosić go teraz. Tata, słuchaj, wariuje, proszę Cię, przywróć mi zdrowy rozsądek. No bo jeżeli mi go nie przewrócisz, będziemy mieli problem, bo zaraz wejdę w użalanie się, ponure refleksję, przestanę być użyteczna dla innych. No i wiesz, co będzie. 99% y, y, wspólnoty się dowie, że jest mi źle, czyli będę wydzwaniać i męczyć ludzi. Kolejną sprawą będzie to, że sponsor będzie napiętnowany. Kolejną sprawą będzie to, że będę płakać. Potem stwierdzę, że w ogóle to wszystko jest do D. I w ogóle to nic nie działa. I na końcu stwierdzę, położę się do łóżka, że ja nic nie będę robić. I że, to, że program jest do Bani. Ja mam teraz depresję i chcę umierać. I jak jeszcze wejdę w to myślenie, to dochodzi do tego akcja mur. Czyli tak, to nic nie da... To nic nie da, tamto nic nie da, oni w ogóle nie wiedzą, o co mi chodzi, nikt mnie nie rozumie e, i w ogóle jestem najbardziej biedna i nieszczęśliwa e, na świecie i w ogóle Boga nie ma. To jest mniej więcej schemat, jak to wszystko wygląda, kiedy ja się nie zatrzymam. Jak ja to też praktykuję? Praktykuję to w ten. Wprowadzam to w życie w ten sposób codziennie, że bardzo osadzam się w rzeczywistości, w teraźniejszości, czyli w teraz. Robię konsekwentnie to, co jest przede mną. Jeżeli rano poprosiłam Boga, aby pokierował moim myśleniem, to mam jakiś zarys. Ja to nazywam zarys, ja tego nie nazywam planem, ze względu na to, że jeżeli u mnie w głowie powstaje opcja plan, musia, muszę pozbywać się ciągle moich jakichś różnych przekonań i uprzedzeń. To jest też jakby ciągła praca z tym krokiem drugim. To mi wchodzi w schemat takiego, tak jak piłam, czyli tego napędu, takiego samego samonapędu, że po prostu odhaczać, odhaczać, odhaczać, odhaczać, pompowanie balona i pół do picia. To mniej więcej tak to wygląda. Ja to teraz praktykuję w to ten sposób, że robię taki zarys delikatny, szkic, tego, co jest ważne w ciągu dnia do zrobienia, jednakże nie trzymam się tego bardzo ściśle. Reaguję na bieżąco. Raz mi się to udaje bardziej, raz nie. Kolejną rzeczą jest to, że rozważam, tak, czyli ważę, czy to coś może być później zrobione, czy może być teraz zrobione. Raz podaję, popełnię błąd, raz nie. To zależy... Yy. Od, właściwie od tego, jak słucham tego Boga, albo po prostu muszę się nauczyć, doświadczać, tak? Bo tak naprawdę trzeźwość to jest życie, popełnianie błędów, naprawianie błędów i pomaganie innym. Co jeszcze? Gdy mam tak zwane kalamity w głowie, czyli to jest znowu pomoc, prośba do tego Boga, tak? Weź, porogam Cię. Widzisz, co się dzieje w tej mojej głowie, tatuś? Weź to, bo to już jest po prostu masakra jakaś. Tylko ty jesteś w stanie się przez to wszystko przebić. tak? I bardzo często szukanie Boga to jest to, że ja potrzebuję rozmowy z drugim alkoholikiem. Czyli zadzwonienie do e, przyjaciółki, nowicjuszki, zapytanie się wyjście z siebie, wyjście z tego myślenia i zapytanie się, co u ciebie słychać. I wtedy to, ta dana osoba ma być ważna, nie ja. I wtedy ja wychodzę na zewnątrz z tego swojego myślenia, z tego zakrzywienia się na sobie. I do tego wszystkiego jest mi potrzebny Bóg, bo ja nie mam siły na to, jak jestem w gorszej kondycji duchowej, jak jestem napompowana emocjami albo czegoś y, nie zrobię, żeby nie wyżyć się na innych ludziach dookoła albo nie powiedzieć y, mojej mamie, co o niej myślę, żeby jej nie wygarnąć całej prawdy albo powiedzieć innej koleżance, bo ty jesteś taka i taka. Czyli osądzam, oceniam, krytykuję i robię to wszystko tak naprawdę na poziomie swojej głowy tylko i wyłącznie. A najgorsze to jest to, że, jeżeli, że ja to wprowadzam w życie. Wtedy się rodzi bardzo duży problem, bo zaczyna się to, co jest napisane na stronie 52. Zaczynam mieć kłopoty w relacjach osobistych. Nie potrafię kontrolować emocji. Jestem ofiarą i depresji. Nie jestem w stanie związać końca z końcem. Mam poczucie bezużyteczności. Jestem pełna lęków, nieszczęśliwa. Nie potrafię dobrze pomagać innym. I to też mi program i życie tym pokazało, że nie umiałam dobrze pomagać innym. Mi się tylko wydawało, że ja dobrze robię. Tak naprawdę robiłam bardzo źle. Bo mi się wydawało, że ja kogoś kocham i że jeżeli ja mu na wszystko będę pozwalała, to będzie to jest wyraz mojej miłości. A tak naprawdę tylko, tylko i wyłącznie krzywdziłam tą osobę. Ale to już są, to jest reszta kroków. Teraz może nawiążę trochę do y, tradycji drugiej. Poczekajcie, ja sobie muszę otworzyć na y, Wielką Księgę. Bo y, tradycje są w ogóle y, po to żebyśmy my, we wspólnocie alkoholicy, nie pozabijali siebie nawzajem i żeby wspólnota przetrwała. Bill sobie tak wymyślił, dobrze, że go nat znaczy wymyślił. natchnęło go na podstawie doświadczeń innych ludzi, grup innych i po prostu wprowadził te doświadczenie w nasze tradycje tak naprawdę. I dzięki niemu, dzięki tym tradycjom, tym zasadom jakoś funkcjonujemy. I tutaj przeczytam. Dla naszego grupowego celu istnieje jedna ostateczna władza, miłujący Bóg, tak jak On może on wyrażać siebie w naszym grupowym sumieniu. Przeczytam dłuższą wersję. A nie, to jest w ogóle dłuższa wersja. Powiem tak. Doświadczenie. Założyłyśmy ostatnio z dziewczynami grupę. Jest to meeting przyjazny dzieciom. I jak to bywa na samym początku, jest dużo trudności. I ten cel, który my musiałyśmy sobie ukształtować, to było właśnie pomaganie drugiemu alkoholikowi, tak? Niesienie tego posłania. Jesteśmy bandą egocentryczek. Każda wie lepiej. ...informacji, innych innych tak rozmów z innymi alkoholikami, przygląd doświadczenia innym grup, poprzez jeszcze rozważenie tego z moją siłą wyższą, ja podejmuję decyzję. I każdy członek w grupie podejmuje taką decyzję na podstawie własnego sumienia, razem ze swoim Bogiem. I zbiorowy głos jest to mm, grupowe sumienie. Jeżeli grupowe sumienie się zgadza, to znaczy się, że Bóg tak chciał. Co prawda, czasami jest tak, że okazywało się, że sumienie pomyliło się i musiało ponosić, tak jak grupa, tak jak ja alkoholiczka, będąc na, żyjąc programie, jeżeli popełnię błąd, muszę iść go naprawić, to jest krok dziesiąty, przyznać się do popełnionego błędu, naprawić go i iść dalej, tak? To tak samo jak grupa, czyli kurczę, no, doświadczenie pokazało, że jednak się pomyliliśmy, zatrzymujemy się, wprowadzamy inne decyzje, rozważamy, naprawiamy błędy, które powstały na naszej drodze i idziemy dalej. Wtedy nie ma tego takich, tych takich waśni. Ten, ta siła wyższa, który jest, ten duch wspólnoty w grupie i w tym wszystkim, w tych tradycjach, w całości, poprzez doświadczenie innych, jeszcze każdy, każdym nas w sercu, daje niesamowitą siłę do tego, żeby działać. Ja to tak rozumiem. Eee, dla mnie najważniejszą... Tak najbardziej, co się wszystko składa e, też na inne tradycje, to jest tradycja dwunasta. I tu jest pięknie pokazane tak naprawdę, o co chodzi w tym wszystkim że anonimowej alkoholicy wierzymy, że anonimowość ma olbrzymie znaczenie duchowe. Przypomina nam o tym, że zasady A są ważniejsze od osobowości oraz o potrzebie stosowania prawdziwej pokory. Potrzebujemy jej po to, by zesłane nam błogosławieństwa nigdy nas nie zepsuły i byśmy nigdy nie przestali rozmyślać z wdzięcznością o tym, który miłościwie panuje nad nami. I tu jest zawarte właściwie cały nasz program i po co to, to wszystko robimy, te duchowe zasady. Czyli to posłanie, życie tym programem i niesienie go dalej, czyli ponadto to, że jestem w służbie, czyli nie jestem e, jakąś tu rządzącą, nie mam tych ambicji takich, żeby tu wszystkich ustawiać, tylko służę drugiemu człowiekowi we wspólnocie, drugiemu alkoholikowi. Grupie daje tą taką pokorę. I ponadto kolejna rzecz limowych, że tak naprawdę ja wiem, że nic nie wiem. Ja nie wiem, dokąd to wszystko doprowadzi. Jedyny mój cel to jest to, że dziękuję Bogu za to, że mogę z wdzięcznością pełnić służbę, że w końcu wiem, co mam robić w życiu, czyli pomagać drugiemu alkoholikowi. Dla mnie to jest osobiście bardzo ogromna pasja, I ciągle tak naprawdę być za to wdzięcznym. I wtedy jestem na równi. Jeżeli chodzi o tradycje, to tak naprawdę uczę się dopiero tych tradycji, bo yy... na doświadczeniu. Yy, kiedyś bardzo chciałam yy, zrobić tradycje, w sensie przeczytać je, zrozumieć, naumieć się ich yy, i w ogóle. Dopiero w momencie, kiedy zdarza się jakaś sytuacja, a mam coś takiego, że potrafię być yy, dosyć konkretna albo stanowcza, albo niepotrzebnie się odezwać, yy, to wtedy idę do sponsora, omawiamy to wszystko i on po prostu nakierowuje mnie wtedy na tradycję i widzę, gdzie popełniłam błąd, co zrobiłam nie tak i wówczas mam to doświadczenie, z którym mogę się dzielić. Tak to u mnie działa. W sumie to jest tyle, co chciałam powiedzieć. Dziękuję.